Wśród ciąży był związany z rodzeniem Pojawił się chlap z pyłek, wdech numer jeden Potem kolejne, zdawało się, że wszystko jest okej okay. że mamy problem, to był głos położny Jaki problem? Matka jest zaniepokojona Nadzieję, że przeżyje. nie pozwólcie mu skonać Chcę go potrzymać w ramionach Niestety to niemożliwe, mamy złe podejrzenia Musimy liczyć każdą chwilę Niestety podejrzenia potwierdziły badania Żadne wysiłki, ani starania, lekarstwa na to Nie znała ówczesna medycyna na palcach Jednej ręki zliczyć niektóre otrzymał Przyjął przedmiot, poszedł prosto Przed Boga oblicze, rodzice opakują nad cudzkiem płaczą ich rodzice Ile chcieli mieć dzieci? Duecik z tego nie wiem Choć wiem, że byłem trzeci w kolejce Czy była szansa na to, byśmy żyli obaj razem? Czy gdybyś żył, to czy ja mógłbym pisać tę frazę i sam nie wiem Czy to Bóg miał taki plan na tamtą chwilę? Czy też śmierci? Zawdzięczam